Witamy księgi psalmów. Psalm 119. Przeczytamy kilka wierszy. Psalm 119, wiersz 18. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. 33. Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę ich strzegł do końca. Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie. Nachłon serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdasz mnie życiem na drodze swojej. Pełnij słudze swemu obietnicę swoją, daną tym, którzy się ciebie boją. Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa twoje są dobre. Oto tęsknię do przykazań twoich. Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. I jeszcze jedno zdanie 89 wiersz. Panie, słowo twoje trwa na wieki nie jak Legiosa. Mamy przed sobą e, najdłuższy rozdział Biblii. I jednocześnie jest to e, pochwała, zachwyt nad Słowem Bożym. I dzisiaj zechciejmy skupić się na tym bardzo prostym temacie. Jak czytać Biblię? Albo dlaczego ją w ogóle czytać? I chciałem podać kilka takich podstawowych, może ogólnie wiadomych, ale jednak warto przypomnienia zasad odnośnie czytania Biblii, jak pogłębiać to czytanie i jak coraz więcej móc z tego, z tego słowa odebrać. Więc możemy zadać sobie pytanie w ogóle po co czytać Biblię? Są tacy, którzy jej nie czytają i żyją. Są całe narody, które w ogólności nie czytają Biblii. Są miejsca, w których posiadanie Pisma Świętego jest zabronione. W naszym kraju mamy wolność czytania Biblii i mamy te Biblię myślę, że już teraz w kilkudziesięciu różnych tłumaczeniach, czyli przekładach. I w takim razie po co czytać Biblię? Przede wszystkim można na to odpowiedzieć dlatego, że Bóg dał nam Biblię do czytania. E, że jest to zapis tego, co Bóg chciał, abyśmy wiedzieli i w to wierzyli. E, ponieważ Biblia zawiera e, myśli Boże. Ponieważ zawiera zapis różnych wydarzeń, ale z Bożego punktu widzenia. E, ponieważ e, zawiera... E, Rzeczy, które stały się zanim człowiek był na Ziemi, a więc są to proroctwa wstecz, i zawiera też sprawy opisane, które dopiero mają nadejść, i to są proroctwa przód. A więc potrzebujemy czytać Biblię, żeby rozumieć coraz bardziej Boga, żeby zrozumieć, czego Bóg ode mnie chce. Ponieważ czytamy w Biblii bardzo wiele wskazań co do naszego życia. Także co do konkretnych życiowych decyzji. Poza tym Biblia jest księgą, która ciągle i ciągle zachęca do zaufania. A więc, gdyby nie Biblia, nie ufałbym Bogu. Nie miałbym potwierdzeń tego, że Bogu można wierzyć że Bóg odpowiada. A Jezus wiele razy zachęcał do tego, żeby prosić w Jego imieniu. Poza tym, jeśli mamy Słowo Boże, to też przez to Słowo Bóg nas prowadzi. Mówi nam, co mamy robić, gdzie mamy iść. Pociesza nas, jak słyszeliśmy modlitwie. Także i dzisiaj dzieje się ta czynność obmywania nóg. Czyli nikt mi nic nie musi mówić, ale Wystarczy, że czytam Biblię i w pewnym momencie e, trafiam na Słowo, które e, działa jak e, młot, ponieważ uderza w ten najczurszy punkt. E, to sam Pan Jezus, e, każdego kto czyta Biblię, e, dotyka przez to Słowo i myje Jego nogi, żeby mógł żyć, czy chodzić w tym świecie w sposób czysty, czy święty. A więc po co czytać Biblię? Po to, żeby dać Panu możliwość y, obmywania naszych nóg, żeby nasze życie było y, bliższe Bogu świętsze. A więc mamy wiele powodów, aby y, czytać Biblię. Wiemy, że to jest też i tak jak jedzenie. Wychodząc rano zwykle o śniadaniu nie zapominamy, ale zdarza się nam y, y, Pominąć czytanie, bo nie ma czasu. I tak jak wiemy, że każdy, kto by przestał jeść, przestał żyć, ten, kto przestaje czytać, czyli jeść ten duchowy, duchową sprawę, e, mówiąc krótko, umrze. Chodzi o jego codzienną, żywą relację z Bogiem. To ciało, czy też to, ta nasza duchowa natura e, będzie coraz słabsza. I jest y, taki przykład, y, to był chyba Jeremiasz, któremu Bóg dał y, zwój do zwiedzenia. Do który zwracił mi pomoże, to może nie za, już nie pamiętam. to Zechiel, drugi rozdział, księga Zechiela, drugi rozdział, strona 8, 8, 8, 8 wiersz, Zechiela, drugi rozdział, 8 wiersz. Ty zaś, Synu Człowieczy, słuchaj, co ja mówię do Ciebie. Nie bądź przekorny, jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co Ci podają. A gdy spojrzałem, to ręka była wyciągnięta do mnie a w niej zwój księgi i rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. I rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego, a gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który Ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Słowo Boże jest słodkie dla, naszych, dla naszego podniebienia. Czytamy też i w tym psalmie. I jest to potrzebne żeby nasze życie z Bogiem było aktywne, czynne. Żebyśmy mieli łączność z Nim. Żebyśmy mieli siłę żyć w tym świecie. Żebyśmy mogli, kiedy jesteśmy smutni, być pocieszeni. Kiedy jesteśmy przygnębieni, mogli być podniesieni. Tak jak tu psalmista mówi, 25 wiersz. Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa twego. Czy też kiedy mamy wątpliwości, to słowo dodaje nam otuchy. A więc widzimy, jak bardzo ważne jest to, żeby czytać w Biblię. I trzeba powiedzieć, że żadna rzecz tego nie może nam zastąpić, ani czytanie komentarzy biblijnych, ani słuchanie rozważań z internetu ani śpiewanie pieśni, czy inna rzecz nie może zastąpić czytania Biblii. Czytanie kartki z kalendarza nie może zastąpić czytania Biblii. Ponieważ tak Bóg postanowił, że to słowo ma w nas mieszkać w obficie, że mamy nakarmić się, najeść się. To oczywiście wymaga czasu. Jest wiele form, można słuchać jadąc autem, są nagrania przecież w Biblii. Można w inny sposób rozmawiać na temat Boga. To wszystko jest, ma swoje miejsce. Tym niemniej nie możemy odebrać sobie czasu, kiedy siadamy z Biblią i czytamy. Teraz, czy to jest tak, że czytając od razu wszystko rozumiemy? Oczywiście nie i wiemy, że czy człowiek jest początkujący, czy od 30 czy 50 lat czyta Biblię, to ciągle są rzeczy, których nie rozumie. Faktem jest, że aby rozumieć Biblię, przede wszystkim potrzeba mieć Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty jest tym, jak Pan Jezus powiedział, który nas wprowadzi w prawdę, który nas oświeci, który nam przypomni to, co Pan Jezus mówił. To oznacza, że człowiek zmysłowy, a więc człowiek, który nie ma Ducha Świętego, nie, nie ma instrumentu do tego, nie ma możliwości do tego, żeby Słowo Boże przyswajać. Oczywiście prawdą jest, że ludzie niewierzący także powinni czytać Biblię, i bo czytając przychodzą do wiary. I jest wiele osób, także tutaj między nami, które przez czytanie Biblii doszły do nawrócenia. Bóg ich przyprowadził przez czytanie kolejnych fragmentów Biblii. A więc Słowo Boże oświeca umysł prostaczka, jak czytamy. Ale dopiero kiedy <śmiech> zaufamy Bogu, kiedy weźmiemy ten dany wiersz ze słowa Bożego i zaufamy temu, to wtedy rodzimy się na nowo. Ten, kto zaufa Bogu, staje się niemowlęciem, rodzi się. Wcześniej go nie było, nie żył. Nagle rodzi się i e, wtedy jeszcze bardziej pragnie e, tego czytania, tego mleka. E, nie wszystko rozumie, ale e, ciągle jest głodny i by chciał więcej i więcej e, wiedzieć, czy czytać, rozmawiać na ten temat i są takie <śmiech> krakersy z napisem i więcej jesz, tym bardziej chcesz. I tak jest rzeczywiście ze Słowem Bożym, że im bardziej je poznajemy, tym bardziej się nim fascynujemy. Jeśli następuje znużenie czytaniem Biblii, to znaczy, że stało się to tylko może taką, takim rytuałem tylko po prostu pobieżnego czytania. Że się tego słowa nie e, przyswaja głębiej. E... Dobrze jest czytać też z e, modlitwą. E, nie chcę tu podawać zasady, czy trzeba najpierw e, modlić się, a potem czytać, czy też najpierw czytać, a potem modlić się, bo niektórzy robią to w taki sposób kombinowany, czyli zaczynają czytać i w międzyczasie. Przestaną i się modlą, potem dalej czytają, potem znowu się modlą. Nie ma tutaj e, jakiejś zasady w tym. E, wiem, że mężowie Boży robili różnie. Jedni zaczynali od godziny modlitwy, inni e, zaczynali od godziny czytania, a potem e, no, uzupełniali to czy czytaniem, czy modlitwą ale na pewno jest tak, że czytając wzbudza to nas, w nas potrzebę modlitwy z drugiej strony modlitwa wzbudza też i potrzebę czytania oczywiście czytamy nie tylko dla informacji ale jeśli tak można powiedzieć dla transformacji czyli to słowo czytamy po to, żeby nas zmieniało nie tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć choć oczywiście to też jest słowo wiedzy tak jest napisane. Czasem coś takiego można też odkryć, co jest taką informacją, która nam się przyda. Ale to ma nas zmieniać. Słowo Boże to jest coś więcej niż tekst. Niż słowa, litery zapisane na papierze. Ale jest to żywe. Bóg przez to słowo mówi. I to ma rodzić więź z autorem tego słowa. Czyli jak ktoś to trafnie ujął, trzeba czytać Biblię w obecności jego autora. Taką zasadą ważną jest to, żeby czytać codziennie. Nie tylko raz w tygodniu, czy mieć Biblię tylko w torbie i wziąć ją na zgromadzenie, w niedzielę, ale mm, bardzo dobrą rzeczą jest i właściwą to, żeby codziennie czytać. I to czytać po kolei, od początku do końca. Niektórzy mają zwyczaj czytania pewnych wybranych ksiąg, i może tylko Nowy Testament, ale jednak czytamy w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty wiersz, że całe pismo jest natchnione przez Boga. I potrzebne, przydatne do opowywania sprawiedliwości do pouczania, do wykrywania błędów. A więc jest to wszystko e, całe nam potrzebne. Nie tylko e, jakieś ulubione rozdziały czy księgi. E, w Starym Testamencie jest 929 rozdziałów. Tak mam to zanotowane. Osobiście tego nie powiem. W Nowym Testamencie jest 260 rozdziałów. To razem daje nam 1189 rozdziałów. Cała Biblia. Jeśli to podzielimy przez 365 dni, to daje nam 3,2. To znaczy, że czytając średnio 3 rozdziały dziennie, przeczytamy Biblię w rok. Jeśli będziemy czytać rozdział dziennie, czy dwa dziennie, nie damy rady. Oczywiście nie ma tu jakiejś znowu, zasady, że musimy przeczytać Biblię w rok. Niektórzy czytają kilka razy Biblię w roku. Ale chodzi o to, że musimy też sobie postawić pewne wymagania. Ponieważ zwykle mamy tendencję do obniżania poprzeczki, więc dobrze ją postawić wyżej. Jeśli przeczytamy trzy rozdziały dziennie. To wtedy mamy szansę przeczytać całą Biblię w jeden rok. Wiemy, że taki brat Spurgeon, żyjący jakiś czas temu, przeczytał Biblię 100 razy. Pewnie więcej niż to, bo kiedy o tym pisał, to już przeczytał 100 razy. To oznacza, że musiał czytać około 7 rozdziałów dziennie, najmniej. Mówimy tylko o po prostu czytaniu jedne, po prostu jednego rozdziału za drugim, bez niczego ponadto. Dobrze jest też czytać księgę, ile jest to możliwe, za jednym razem. Oczywiście co jakiś czas tak się może zdarzyć, że na przykład Ewangelię Marka, czy list do Koryntian, możemy przeczytać za jednym posiedzeniem. To daje też dobrą dobre takie spojrzenie, taki teleskop, spojrzenie po prostu całościowe, wtedy pewne inne rzeczy nam wpadną w oko niż kiedy będziemy skupiać się tylko na krótkim urywku jakiegoś, jakiejś księgi. To jest bardzo dobra metoda. Inną rzeczą jest to, że możemy wziąć, nazwijmy, mikroskop, czyli wziąć pod lupę jakieś jedno słowo. I wtedy odkryjemy inne znowu prawdy. Jeśli na przykład weźmiemy słowo Eklezja, czyli zgromadzenie, to zauważymy, gdzie, w jakich miejscach to słowo występuje. Że w Ewangeliach jest tylko trzy razy, w Ewangelii Mateusza, najwięcej w do Koryntian. Że na przykład Ewangelii Łukasza w ogóle nie ma. Zauważymy, że czasem to ma, to słowo zgromadzenie oznacza wszystkich wierzących, żyjących we wszystkich wiekach. Innym razem oznacza tych, którzy akurat w tym czasie żyją na Ziemi. A za innym razem oznacza miejscowy zbór, na przykład wieruszowy. Więc ma takie znaczenie lokalne i globalne. Jeśli zaczniemy czytać te miejsca, to pewne wyobrażenie na temat tego, czym jest zgromadzenie, będziemy mieć. Czyli dobrze jest też szukać pewnych konkretnych słów. Obojętnie, jaki temat tam Pan podda, to dobrze jest przejrzeć Biblię pod tym kątem. Oczywiście do tego potrzebujemy też jakichś narzędzi, może to być konkordancja, w obecnym czasie mamy internetowe, chociaż ja osobiście wolę papierowe. Jest konkordancja w systemie Stronga, także po polsku, gdzie można te słowa wyszukać po prostu w samej Biblii, gdzie się znajdują. Ponieważ nie zawsze one są w naszym języku tłumaczone jednakowo. Jest tak, że po prostu brakuje w języku polskim słów, które by te wszystkie podcienie, gdyby oddawały, które są w oryginale. Dalej można też i należy uczyć się Biblii na pamięć. Ktoś to tak policzył, że jeśli by się uczyć jednego wersetu dziennie, to przez 25 lat całą Biblię będę znał na pamięć. Tego życzę wszystkim, żeby podjęli wysiłek. Myślę, że ci, którzy czytają więcej Biblię, to, to słowo bardziej w nich jest zapisane i łatwiej je sobie przypomnąć. Ale tu trzeba wysiłku, pewnego postanowienia, żeby rzeczywiście uczyć się konkretnych wersetów na pamięć. Ponieważ czasem w rozmowie chcemy coś zacytować i nie pamiętamy, I to nam bardzo utrudnia. Czasem nie mamy Biblii przy sobie i nie możemy do niej zajrzeć, i wtedy dobrze jest znać ten, to słowo konkretnie tak, jak jest napisane. A więc Dobrze jest uczyć się wersetów na pamięć. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że mam bardzo słabą pamięć. Wiele rzeczy nie pamiętam, nawet takie, które działy się przed chwilą. Ale uczę się wersetów na pamięć, czy nawet kiedy tutaj stoję i coś cytuję, to tylko dlatego, że wcześniej po prostu to obykułem. A więc potrzeba jest poświęcić czas na uczenie się wersetów Biblii na pamięć. Mogą nas zawstydzić muzułmanie, z których wielu zna cały Koran na pamięć. Choć Koran jest to rzeczywiście coś, co jest bez żadnej wartości, nie jest to Słowo Boże a jednak ludzie uczą się tego na pamięć. Gdyby nas zamknęli do więzienia na rok, co byśmy czytali, nie mając Biblii? Wtedy możemy sobie przypominać te słowa, które mamy zapisane w naszych sercach. A żeby tak było, to musimy wcześniej poświęcić czas na to, żeby po prostu je zapamiętać. oczywiście, że samo czytanie to za mało i potrzeba też jest szukać w Biblii konkretnych tematów. Co Biblia mówi na temat? I tu można wstawić cokolwiek. Co Biblia mówi na temat zbawienia? Co Biblia mówi na temat szatana? Co Biblia mówi na temat pracy? Możemy znaleźć wiele miejsc w Biblii, które nam wyjaśniają to, rzucają światło i wiemy jak Bóg to widzi jak Bóg to zaplanował w swoim sercu i to przybliża nas do Boga jeśli to widzimy dlatego bardzo dobrą rzeczą jest żeby mieć też jakiś rodzaj notesu i sobie te różne tematy zapisywać czy też opracowywać. Innym sposobem, który też jest czy taką pracą z Biblią, która jest bardzo pożyteczna, jest też i badanie życia konkretnych ludzi, opisanych w Biblii, takie biografie. Pierwsza księga Mojżeszowa, którą niedawno skończyliśmy rozważać, zawiera siedem takich biografii, a więc Adama, Lota Abrahama, Jakuba, Izaaka, Te Opis ich życia. I wtedy możemy widzieć jak oni wzrastali z Bogiem. Bo jeszcze noego, tak? wymieniłem. Jak oni wzrastali z Bogiem, jakie błędy popełnili, żeby uczyć się na czyichś błędach, a nie na własnych czym możemy ich naśladować, jak rośli we wierze, to też jest pożyteczna rzecz, jeśli przejrzymy czyjeś życie zapisane w Słowie Bożym. I mamy mnóstwo takich postaci, czy Samson, czy Paweł, czy Jan, czy Piotr, widać ich duchowy postęp. Jest też czytanie tak zwane analityczne. To jest to, co najczęściej widać w czasie naszych środowych spotkań. Czyli wiersz po wierszu, czy prawie słowo po słowie, rozważamy to. Znajdujemy wszystkie możliwe powiązania w innych miejscach Biblii, znaczenia tego, zastosowanie w naszym życiu, a więc takie drobiazgowe rozważanie czy roztrząsanie danego fragmentów Biblii, myśl, która w tym jest zawarta, coś, co Bóg chce nam przez to powiedzieć. To jest, może naj, najlepiej to wychodzi w zgromadzeniu, kiedy wiele osób to jakby podejmuje, to, to wyjaśnianie, ale też możemy to każdy osobiście w domu jakiś fragment rozważyć. Dobrze jest też zauważyć w Biblii pewne obrazy, jakie istnieją, co też w czasie, w czasie rozważań się pojawia. Czyli, że coś jest obrazem, obrazem czegoś. Sam Pan Jezus wyjaśnia, że ta manna, którą, która, którą dał Bóg, jak mówili Żydzi, Mojżesz, to jest obrazem Jego samego. Że On jest tym prawdziwym chlebem. A więc widzimy, że ta manna, którą Żydzi zbierali, na pustyni, jest obrazem samego Pana Jezusa. <śmiech> e, czy też e, skała, z której pili, to jest także obraz Pana Jezusa. E, Pan Jezus sam o sobie mówi, ja jestem krzewem. A więc widzimy, że pewne e, rzeczy, czy osoby mogą być symbolami m, m, osób innych, duchowych tak jak Józef był dla nas obrazem Pana Jezusa. I to także czytając tekst, dobrze jest zauważyć ten jakby głębszą wykładnię, na co to wskazuje. Tak jak Boaz mówi nam o Panu Jezusie, a Noemi i Rut o tych nawróconych Żynach. I możemy dalej idąc czytając Biblię, dojść do tego, że... E, jeśli mamy różne tłumaczenia, to znaczy, że nie ma jednego tłumaczenia, które istnieje na całym świecie. E, to znaczy, że zostało napisane pismo w językach hebrajskim i greckim. E, są fragmenty jeszcze w aramejskim. E, w księdze Daniela e, to występuje między innymi. W Nowym Testamencie mamy trzy wypowiedzi w języku aramejskim. To jest Talita Kumi, kiedy panie mówi, dziewczynko wstań. Też i chodzi o to pole Akeldama, pole za te 30 stewników, które Judasz wrzucił do świątyni z powrotem. Zostało kupione to pole jako cmentarz dla cudzoziemców, i ono nazywało się Akeldama. To właśnie po aramejsku pole krwi. I również ta wypowiedź pana Eloi Eloi Lama Sabachtani jest to w języku aramejskim. Ciekawe, że kiedy jest Mateusza Eli Eli, to jest po hebrajsku, dalej jest po aramejsku. A akurat w Marka jest ta, to zdanie tylko po aramejsku. Eloi, Eloi, masa sabachthani. Dlaczego po aramejsku, a nie po hebrajsku? W tamtym czasie język aramejski był po prostu normalnym, codziennym językiem mieszkańców Palestyny. I e, oczywiście był to język e, z aramu, czyli syryjski. A więc także semicki, ale jednak był to język okupanta. Ale pod wpływem przebywania w niewoli po prostu ten naród izraelski przejął ten język i był to język powszechnie używany na co dzień. I jeśli będziemy interesować się tymi językami, językami oryginalnymi, to założymy pewne rzeczy, których w tłumaczeniach zwykle się nie zauważa choćby ten bardzo, bardzo znany fakt o tym, że Pan Jezus mówi do Piotra, czy Ty mnie miłujesz? I wtedy Piotr mówi, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale tam są dwa różne słowa. Wiemy, że w języku greckim jest słowo agape, czy agapeo, które mówi o miłości bezwarunkowej, miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Bez, nie mając w człowieku nic, co byłoby godne tej miłości. Z drugiej strony jest to fileo, czyli ta nasza ludzka miłość między sobą, że miłujemy z powodu. Dlatego, że ktoś jest mądry, piękny albo dobrze gotuje. E, więc y, y, y, Pan Jezus pyta, czy Ty mnie agafę? A Ty odpowiada, Ty że ja czy fileo? Za drugim razem jest tak samo, a za trzecim razem Pan Jezus mówi, czy ty Mnie fileo? Czyli ta, nawet tę ludzką miłość Jego, Piotra, Pan Jezus, tak jakby poddał wątpliwość. To musiało być bardzo dotkliwe dla Piotra. To był też i może potrzebne, potrzebne takie doświadczenie, po tym, kiedy on się chlubił, że miłuje bardziej niż inni. Ale widzimy, że język dopiero kiedy patrzymy to w oryginale jak wygląda, to nabiera to kolorów. Na przykład też, coś jest ciekawe, w języku hebrańskim pierwsza litera, czyli Alef, to jest symbol owcy. Z drugiej strony ostatnia litera, czyli Tau, to jest symbol krzyża. Widzimy, że nawet w alfabecie Bóg zawarł ewangelię. Z drugiej strony, Pan Jezus jest Alfa i Omega, czyli pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. A więc On jest tym władcą, panującym, tym, który ma wszystko w swoich rękach. Kiedy choćby mamy przed sobą ten sam 119. To w oryginale tutaj są, ten sam jest podzielony na 22 rozdziały, po 8 wierszy. I każde z tych 8 wierszy zaczyna się na tę samą, kolejną literę alfabetu. Czyli pierwszych 8 wierszy to zaczyna się od A. Następnych 8, od 9 do 16, zaczyna się na Bet, potem jest Dalet, Gimel i tak dalej. To znaczy, że jest to pewien rodzaj poezji, pewne są reguły, jak wiemy, w pisaniu wierszy i pisarz tego psalmu właśnie używając tych liter kolejnych stworzył ten piękny wiersz właśnie jako podziw i zachwyt nad słowem. Każda litera hebrajskiego alfabetu ma tutaj swoje miejsce. A więc dobrze jest, jeśli będziemy także zaglądać do słownika polsko jest taki. Ja akurat mam ten przywilej, że mam dużo literatury w języku angielskim i to mi daje łatwość postępu źródeł, których po polsku jest nie za, nie za wiele. Dlatego też na pewno dobrze jest skorzystać z różnych słowników pomocy czy z komentarzy biblijnych. Niektórzy poświęcili na badanie pisma kilkadziesiąt lat i dlatego też dobrze jest skorzystać z ich pracy, z tego, co, co Bóg im dał. E, użyć. Inną no ważną rzeczą jest e, e, prosta zasada zrób, co przeczytałeś. Ponieważ nie chodzi tu tylko o e, przyswajanie tekstu to, to jest tak jak czytanie instrukcji, no ale potem trzeba ją zastosować. Wiemy, że tutaj wszyscy mamy z tym problem. Że możemy nawet wiedzieć, gdzie co jest napisane jak to powinno być, ale najtrudniejsze jest właśnie zrobić tak, jak to jest zapisane w sobie. I tak jak Duch Święty daje nam coś zrozumieć, to też Duch Święty sprawia, że potrafimy to zrobić. To sam Bóg daje nam siłę, żeby żyć wedle tego, co zapytaliśmy. To widzimy też w życiu ród, o której rozważamy że ona, co usłyszała słyszała, od razu wprowadziła to w życie. Czy też mamy o królu Józjaszu, kiedy znaleziono ten zwój pisma, to on wtedy natychmiast chciał to wprowadzić w życie. I w II Królewskiej o tym czytamy, 23 rozdział. Chciałem do tego zajmować. Królewska, 23, rozdział to czytamy w czwartym wierszu. Na przykład, król nakazał arcykapłanowi Filkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym, wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Bala, dla aszery, dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jerozolemem na polach nad Kidronem. A ich popiół zanieść do Betel. I dalej czytamy, że złożył tych bo obuchwalczych kapłanów kazał, że mam to szereg zburzyć pomieszczenia nierządników i tak dalej. Cały szereg rzeczy, które zauważył, są niezgodne z Biblią, z tym, co Bóg napisał, nakazał, aby to czynić. A więc dobrze jest też i to wymaga siły od Boga, żeby to, co zauważyliśmy, móc to w naszym życiu spełnić. A to dopiero tak naprawdę przynosi e, błogosławieństwo. <śmiech> <śmiech> e, jeszcze może taka e, jedna uwaga. E, są miejsca w Biblii, które dla nas są e, oczywiste i jasne. Inne, które wydają się przeczyć temu, co te miejsca jasne i oczywiste mówią. Więc jest taka zasada przy czytaniu, że te miejsca wątpliwe wyjaśnia się tymi, które są oczywiste. I chciałam podać przykład. Jeden. I jedno miejsce jest bardzo znane. Mam na myśli z Efezjan, drugi rozdział, ósmy wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was Boże, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie próbił. Z tego wiersza jasno rozumiemy, że zbawienie, czyli nasze uratowanie naszych dusz jest darem od Boga i wystarczy uwierzyć, aby to się stało. Kto powie, że to inne jest znaczenie do tego zdania. To jest jasne i zrozumiałe dla wszystkich, że do nieba wchodzi się zadanie. Ale akurat nie tak dawno ktoś pisząc listy do mnie napisał odwrotne zdanie, albo przytoczył wiersz, który użył jako argumentu, mam na myśli, pierwszy list do Koryntian. To jest do Rzymian, drugi rozdział. Nie listokoryntian. do Rzymian, drugi rozdział. I tu jest tak napisane. Może przeczytam od piątego, żeby to było jaśniejsze. Ty jednak przez zatwardziałość swoją w serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały czci i nieśmiertelności na drzewo odwiecznych. I ten e, e, korespondent napisał, podał ten wiersz, jako dowód na to, e, że jednak e, jesteśmy zbawieni przez trwanie w dobrym uczynku, przez dążenie do chwały, Dążenie do i dążenie do nieśmiertelności, czyli jest to zapłata. No i teraz, czy jesteśmy w kropce, nie wiemy jak to jest w końcu, czy to jest dar, czy jest yy, yy, zapłata. Yy, wiemy, że yy, nie pamiętam czy 120 czy 150 razy jest powiedziane, yy, yy, że stawienie jest darem łaski w Nowym Testamencie. I teraz czytamy takie zdanie, które wydaje się temu zaprzeczać. Więc mamy prosty wniosek, tamte zdania są jasne, je rozumiemy. W takim razie to zdanie nie może zaprzeczać, ponieważ Biblia nie może zaprzeczać sama sobie. Trzeba to wyjaśnić w inny sposób. Ten Chodzi o to, że to trwanie w dobrym uczynku to jest powód wiary, ta chwała jest tylko od Boga. Ta nieśmiertelność to jest w stanie. Chodzi o to, że ten, kto jest dzieckiem Bożym, ten, kto ma Ducha Świętego, wyraża to. Ten, kto inaczej, albo to drzewo, które jest dobre, rodzi dobre owoce. I tu jest tego dowód. A więc ci, którzy są dziećmi Bożymi, żyją jak dzieci Boże i poświadczają to swoim życiem. Nie może tak być, że w tym miejscu akurat czytamy coś odwrotnego niż w innych miejscach. Albo jak ostatnio miałem też korespondencję z pewnym bratem, który udowadniał mi, to długi list napisał, że człowiek może uwierzyć, być zbawiony, mieć Ducha Świętego, ale później tak zatwardzić serce, że zostanie e, jakby wyplucy przez Boga, straci zbawienie. E, I podał też list, e, z listu do Hebrajczyków z trzeciego rozdziału <śmiech> takie zdanie. Chciałem to przytoczyć, bo to się często pojawia. Hebrajczyków, trzeci rozdział, dwunasty wiersz. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. I ten brat podał to jako przykład tego, że to jest do braci że w kimś wśród braci pojawiło się to złe serce niewierzące i on wtedy odpada od Boga i traci zbawienie. Ale znowu musimy oprzeć się na innych miejscach, które są jasne i czytelne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To znaczy, że żadne oszustwo szatana nie wyrwie dziecka Bożego z ręki Bożej, ani ja sam się nie wyrwę. Kiedy dzieci były małe, to, to ja trzymałem ich rękę, a nie one same mnie. I tak to jest, że to Jego miłość do nas daje nam niezachwianą ufność w Dzień Sądu, a nie nasza miłość do Niego, która bywa też chwilna. Ale Bóg zna nasze serca i e, miłuje nas, i to On jest gwarantem naszego zbawienia, a nie nasza wytrwałość. Z drugiej strony patrząc, nasze e, zbawienie potwierdzamy przez to, że trzymamy się Pana Jezusa, że czynimy dobrze, że nasze zbawienie chcemy potwierdzić, umocnić, jak pisze Piotr w drugim liście, nasze wybranie, tam jest chyba napisane, to oznacza, że nasze uświęcone życie potwierdza to, że jesteśmy dziećmi bożymi. I jest rzeczą niemożliwą, żeby ten, kto raz otrzymał Ducha Świętego, zginął na wieki. Ponieważ tych, których wybrał, tych i powołał, tych i tych i uwielbił. Poza tym nawet ten, który zgrzeszył, w liście do Koryntian czytamy, oddajcie go szatanowi, aby był zbawiony w dzień pański. A więc taki człowiek nie traci zbawienia. Widzimy, że potrzebujemy Bożej pomocy przy czytaniu Biblii. Dobrze jest też, ja też to robię. Mam na końcu taką karteczkę. Kiedy pojawia się coś, czego nie rozumiem i nie umiem sobie tego wytłumaczyć, to zapisuję pytanie i przy jakiejś okazji to pytanie mogę zadać bratów, który akurat... Ma zamiar do tego, żeby na to odpowiedzieć. To jest też dobra rzecz i to, to przez lata wiem, że to się sprawdza. Te pytania najpierw oznaczam jako minus, ale potem zwykle jest plus, bo pojawia się ktoś, kto to potrafi wyjaśnić. Także dobrze jest też zapisywać sobie te pytania. Dobrze jest też jeśli to e, m, mamy w domu, e, także gdzieś to Słowo Boże mieć przed oczyma. E, kiedyś tutaj e, e, brat opowiadał taką rzecz, że e, pewien wierzący miał e, jakiś obraz, czy obrazy z cytatami e, z Pisma Świętego na ścianach, ale kiedy kupił telewizor, to te cytaty ściągnął i to miało e, gdyby e, no być takim zaprzeczeniem tego, właściwie odejściem od Słowa Bożego. Faktem jest, że w Starym Testamencie czytamy o tym, żeby to też i na poddrzwiach, czyli na wejściu do domu było. Do dzisiaj Żydzi tak robią, że wkładają fragment z cytatem z, z Pisma gdzieś przy drzwiach. I dobrze jest mieć jakiś cytat biblijny gdzieś w domu. Chodzi o to, że to, na co patrzymy, to też nas buduje. Dobrze jest to mieć przed oczyma. I może na koniec jeszcze taka jedna rzecz. Morze martwe, to jest znane w Izraelu. Morze, tak zwane słone to jest morze, które ma dopływ, ale nie ma odpływu. I to znaczy, że my także nie możemy mieć tylko dopływu, a nie mieć odpływu. Albo inny przykład, pewien student, który był bardzo goliwy do nauki, rozmawiał ze swoim profesorem i mówi, że... Tak widzę, że mimo tego, że się dużo uczę, to mi to nie wchodzi, potrzebuję korepetytora. I na to ten wykładowca mówi, ty potrzebujesz ucznia, a nie korepetytora. I to jest też prawdziwe, że nic tak nas nie utwierdza, czy też nie przybliża do Słowa Bożego, jak to, że zaczniemy się nim dzielić. Nie można tylko być zamknięciu i czytać. Trzeba mieć czas na to, że to z kimś podzielimy. Jakaś jest okazja. Osobiście prowadząc szkółki, czy teraz młodzieżowe, czy coś przygotowując, to też mobilizuje i wymaga do pogłębiania dalszego czytania słowa. I tak jest też z nami, kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy mamy coś przygotować, po prostu potrzebujemy to gdzieś przekazać dalej. Potrzebujemy mieć odpływ. To znaczy, że potrzebujemy też mieć możliwości, żeby móc komuś o tym powiedzieć. Myślę, że na każdym zgromadzeniu jest choćby jedno zdanie, które można powiedzieć koledze w pracy przy jakiejś okazji. Po to też trzeba pana prosić, żeby taka okoliczność była. I tak minęła godzina. To pewnie jeszcze nie wszystko, co można opowiedzieć na temat czytania, ale mam nadzieję, że zostaliśmy zachęceni do czytania sura dłużej. Z takich miejsc, które też są często. Nadużywane, żeby podważać naukę biblijną, jest Jakub. Tutaj drugi rozdział. I tutaj jest wyrywany z kontekstu na przykład wiersz 17. Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ten fragment od 14 warto, to jest też taka zasada, żeby, jeżeli trafiamy na takie miejsce, to żeby nie koncentrować się na jednym wersecie. Jeśli danego wersetu nie rozumiemy, to tą zasadę warto stosować, żeby przeczytać całą okolicę, najlepiej cały rozdział w okolicy tego, a nie skupiać się centralnie na tym punkcie, którego nie rozumiemy.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 Cóż pomoże bracia moi, jeśli powiem, że mam milion lat? A nie mam miliona lat. Czy faktycznie mam milion lat? Mówienie to jest mówienie. Jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, słowo mówi jest tu kluczowe. A nie ma uczynków, no to znaczy, że tylko mówi. Czasami nawet w takich codziennych rozmowach mówimy, że jak jakiś polityk coś powiedział, no to już powiedział, ale czy to potem będzie z tego konsekwencja albo ktoś coś obiecał, a nie dał, to jest jak chmury i wiatr bez deszczu. I tu chodzi właśnie o taki przypadek, że taki osobnik tylko mówi, że ma wiarę, podaje się za bieżącego.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 ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę Jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Czyli widzimy generalną zasadę, że uwierzył Abraham Bogu, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, nawet gdy ktoś spełnia uczynki, oczekując zapłaty, to nie jest to wtedy łaska, tylko po prostu zapłata, której on oczekuje czyli wykonał jakąś ciężką pracę lub lżejszą pracę i oczekuje, że mu zostanie to zapłacone. I to jest takie myślenie, które jest całkowicie obce łasce, bo łaska jest niezasłużoną życzliwością ze strony Boga. Bezbożny Abraham został przez Boga usprawiedliwiony na podstawie wiary, uwierzył Bogu. A gdy kto nie spełnia uczynków, ale wierzy właśnie w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę Jego poczytuje Mu się za sprawiedliwość. I z całego Pisma wiemy, że taka osoba zostaje wtedy narodzona na nowo przez Boga, taka osoba zostaje zamieszkana przez Ducha Świętego i wtedy pojawia się nowe życie, które piełkuje, wydaje owoce. I tak stało się w przypadku Abrahama, że on uwierzył Bogu i potem za tym poszły czyny życia. Życie zaczęło w Abrahamie kiełkować i zaczął żyć tym życiem. Noe też był takim przypadkiem. Był bezbożny. Wiemy, że o wszystkich ludziach z tamtego okresu jest powiedziane, że byli bez Boga. Bóg na tej podstawie zdecydował się zesłać potop. Noe nie był w niczym lepszy, ale później znalazł łaskę w oczach Pana i zaczął żyć nowym życiem z łaski, które zakiełkowało w nim i zaczął wydawać owoce sprawiedliwości. I jego życie później było inne. I drugi przykład. Co zrobiła Rahab? Rahab jest bardzo ciekawym przypadkiem. Była to osoba żyjąca z nierządu. I ona, jak pamiętamy, wzięła pod swój dach posłów Izraelskich, którzy przeszli przeszpiegować miasto, w którym ona mieszkała i to było miasto Jerycho. I ona w tym momencie musiała dokonać zdrady króla, bo przyjęła posłów wroga. I następnie, gdy była pytana, gdzie są ci posłowie, którzy przyszli przeszpiegować ziemię, skłamała aby ich chronić. Następnie spuściła na sznurze tych posłów i oni zostali uratowani w ten sposób. Czyli można by powiedzieć, że bardzo dziwny, dobry uczynek. Ona najpierw uwierzyła, że Bóg jest Bogiem, który ma moc, żeby pokonać ten jej naród, że to jest Bóg Izraela, który ten Izrael wprowadzi do ziemi, i że Jerycho, które było wtedy nie do zdobycia ludzkimi środkami, zostanie w nadnaturalny sposób pokonane. I tam wiemy, że była taka rzecz związana z tym, że trzeba było po prostu uwierzyć Bogu, bo to tak jakbyśmy dzisiaj wierzyli, ktoś by nam powiedział, że Stany Zjednoczone upadną w ciągu tygodnia i że Rosji za dwa tygodnie nie będzie. I że Chiny znikną. I Rahab coś takiego uwierzyła. Tego typu informacje dostała. Widziała niezdobywalne Jerycho i że ci dziwni ludzie, którzy wyszli z Egiptu wezmą i będą tutaj panować na tym terenie nie do zdobycia. Sami Izraelici, którzy byli niewierni, bali się tych ludzi, na przykład Anakitów, Mówili, że w porównaniu z tymi anakitami byli jak robaki, jak szarańcza. I że ci anakici, którzy mieszkali w tej ziemi byli ogromni i nie do pokonania. I Rahab mieszkała wśród tego ogromnego ludu i uwierzyła Bogu. Uwierzyła, że Bóg Izraela ma sposób, żeby tych wielkich wojowników pokonać i że warto stanąć po stronie posłów i to był właśnie czyn życia bardzo dziwny bo kłamstwo bardzo dziwny bo brak patriotyzmu bardzo dziwny bo zdrada swojego kraju ale właśnie to podaje Jakub że lojalność wobec Boga jest pierwszym owocem uwierzenia, które zbawia więc lojalność wobec Boga, nawet jeśli wszystkiego nie rozumiem tak jak należy, to wobec Boga to się objawia pełną lojalnością wobec Jachwę. Bez jakichkolwiek skrupułów. Nawet jeśli to wymaga wyciągnięcia noża i wykonania wyroku na własnym synu, tak jak Abraham miał takie polecenie. Nie wiedział, że w ostatniej chwili zostanie powstrzymany przed morderstwem, przed zabójstwem. Wiedział, że ma takie polecenie i miał to wykonać. I to są właśnie uczynki życia. Że mamy życie, że to nie jest wiara, o której tylko mówimy, że mamy wiarę. Tylko to jest wiara, która po prostu zbawia. Taka wiara zbawia. Nie taka wiara jak demonów. Demony również wierzą i drżą bo one wierzą, co je czeka. One wierzą doskonale, gdzie skończą. Ale nie są zbawione. Izraelici też. Jest w 8 rozdziale Jana powiedziane, że Pan Jezus mówił do tych Żydów, którzy uwierzyli w Niego. I pod koniec tego rozdziału ci Izraelici chcieli chwycić kamienie i ukamienować Pana Jezusa. Taka to była wiara. Wiara Pana Jezusa, która nie zbawiała. Bo wiara która nie jest powiązana z lojalnością wobec Boga, to jest wiara demonów. To jest wiara tych paryzeuszy. To jest nic nie warty gwóźdź do wyroku zatracenia w piekle. Czyli cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma potem owoców? Czy taka wiara może się rozbawić? 198